Drodzy słuchacze, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Arystokraci. Na świecie są wojny, są trzęsienia ziemi, są wreszcie polityczne spory, jest Greenpeace. Wszystko to wzbudza w nas, arystokratach, jakieś odczucia. Chcemy się z wami, drodzy słuchacze, podzielić tym, co czujemy w związku z rozmaitymi wydarzeniami dziejącymi się na świecie. I po to właśnie powstali arystokraci. Mówi Wilk, redaktor naczelny. Witam Was, drodzy słuchacze, w czwartym odcinku podcastu Arystokraci. Tym razem mocne Bogdan i Książę Małpin opowiedzą Wam, co im leży na wątrobie, odwiedzicie intelektualną siłownię, a Bartłomiej Igor i Książę Małpin spróbują uczynić świat fajniejszym. Jak widzicie, nie wystąpię w tym odcinku, ale to nic nie szkodzi, bo wystąpię następnym razem. I gwarantuję, że tamten odcinek na długo nie pójdzie w zapomnienie. Co mi leży na wątrobie? Książę ma Wiesz, co mi leży na wątrobie? Zbliża się 11 listopada, to znaczy, że znowu dwie antagonistyczne grupy wyjdą na ulicę. Nie sympatyzujesz z żadną z nich, ale chciałbym wypowiedzieć się szczególnie o jednej o tej, której jedyną motywacją zebrania się jest nienawiść do oponentów. O tej, którą w jednym z ich materiałów młody chłopak yy, motywuje do zebrania się słowami, uważam, że ci ludzie nie mają prawa chodzić po ulicach Warszawy. Chodzi mi oczywiście o antyfaszystów. A mówiąc antyfaszystów, mam właściwie na myśli wszystkich ludzi, którzy zaślepieni przekonaniem o słuszności swoich sądów próbują unicestwić każdego o poglądach odmiennych. Cudzysłów szkodliwych, koniec cudzysłowu. Zapominają w ten sposób że dają opozycyjnej frakcji mandat na analogiczne działanie. Faszyści, dopóki nie łamią prawa, mogą manifestować swoje poglądy i cieszę się, że żyją w kraju, w którym mają do tego prawo. Zresztą częściej słyszy się o tym, że to antyfaszyści są zatrzymywani przez policję podczas tego typu eventów, tak samo jak podczas maniw czy parad gejowskich, częściej zatrzymywani są faszyści. To dlatego, że nie zebrała ich chęć zamanifestowania własnych poglądów, tylko nienawiść do ludzi, którzy akurat wyszli na ulicę. Żeby nie było tak zupełnie poważnie, zacytuję pewien komiczny argument, który usłyszałem przeciwko temu, co właśnie powiedziałem, mianowicie... Parady grupy, nazwijmy ją socjaliberalnej, są lepsze, ponieważ są kolorowe i wesołe. Bardzo przepraszam, ale trzeba mieć 5 lat, żeby uważać, że jak coś jest kolorowe i wesołe, to musi być dobre. Mocny Bogdanie, pragnąłbym zwrócić Ci uwagę na fakt, że wcale nie żyjesz w kraju, w którym faszyści mają prawo do swobodnego wyrażania swoich poglądów. Otóż widzisz, zgodnie z polskim prawem Nawoływanie do nienawiści rasowej i narodowościowej jest przestępstwem. I jest to jak najbardziej słuszne i właściwe. Widzisz, wydaje mi się, że nie doceniasz roli słowa. Mówisz, że dopóki nie wcielają swoich zbrodniczych postulatów w życie, wszystko jest w porządku. Ale czy nie zgodziłbyś się ze mną, że rozkręcanie tej nienawiści za pomocą zbrodniczych i antyludzkich haseł może w istocie do zbrodni doprowadzić? Antysemityzm istniał w Niemczech od wieków, ale to dopiero retoryka nazistów zamieniła go w czynne i konsekwentne wyniszczanie innego narodu. Są poglądy, których rozpowszechnianie jest zbyt niebezpieczne. Są poglądy, które można i które należy nienawidzić za zło, do którego prowadzą. Dlatego właśnie będę uczestniczył w marszu antyfaszystów. A wiesz co, mnie leży na wątrobie? Filozofowie. Nie lubię ich dlatego, że uważają, że ich poglądy więcej są warte niż poglądy innych ludzi. Że doszli do nich w sposób niedostępny dla zwykłych śmiertelników. Sposób, który umożliwił im odkrycie prawdy o świecie. Widzisz, zawsze sądziłem, że filozofia powinna uczyć pokory wobec własnych możliwości poznawczych. Tymczasem zamienia ludzi w zadufanych w sobie narcyzów. Naturalnym jest, że Biolog będzie się uważał za eksperta w dziedzinie pantofelków, a polonista za eksperta w dziedzinie ortografii. Groźne jest jednak, jeśli filozof dochodzi do wniosku, że jest ekspertem w kwestiach światopoglądowych. Nie istnieje prosta re recepta, naprawdę o Bogu, eutanazji czy wolności. I kto tego nie zrozumie, ten nigdy nie będzie w moich oczach filozofem. Drogi Małpinie. Ta sama konstatacja sprawiła, że ja odwróciłem się w moich poszukiwaniach prawdy o świecie i człowieku od filozofów w kierunku naukowców, fizyków, psychologów, biologów. Filozofowie dość wcześnie w moim rozwoju intelektualnym stracili u mnie autorytet do wykładania prawdy o świecie. Skłamałbym jednak, mówiąc, że nie nauczyli mnie niczego. Widzisz, filozofowie mają pewien sposób myślenia o świecie, pewien Taki intelektualny warsztat, bez którego nie sposób jest się zajmować szukaniem prawdy. Ale z drugiej strony oczywiście ten warsztat nie gwarantuje im tego, że ich poglądy mają jakikolwiek sens, bo jak dobrze wiemy najczęściej nie mają. Witaj, Bartłomir Igło. Witaj, ma opinię. Zastanawiałem się ostatnio, jak naprawić świat. Masz jakieś nowe pomysły? Otóż, tak, ostatnio czytałem jedno z opowiadań Stanisława Lema, kongres futurologiczny, którego główny bohater zostaje zamrożony i odmrożony po wielu, wielu latach i budzi się w takim zupełnie niesamowitym, idyllicznym świecie, został zrewolucjonizowany przez takich osiągnięcia chemii ludzie. Wszędzie w powietrzu są rozpracowane specyfiki, które pozwalają pozbyć się niepożądanych zachowań społecznych, które pomagają się uczyć, pomagają, pomagają się odprężyć, nawet, nawet czasami spełniają potrzeby żywieniowe ludzi. No i, i ten świat jest z jednej strony zupełnie wspaniały do życia, ale, ale z drugiej, czy człowiek może być naprawdę szczęśliwy, jeśli jego życie jest tak naprawdę iluzją, i nie, jest, nie dzieje się naprawdę. Odpowiadając na to pytanie, Bartłomiej Igło, chciałbym przytoczyć pewną przypowieść. Otóż wyobraź sobie szczęśliwego człowieka. Żona, trójka dzieci, domek na przedmieściach i grill w ogródku. Pozornie beztroskie życie. Człowieków nie ma pojęcia, że tak naprawdę jego pozornie kochająca żona go zdradza, a dzieci należą do niebezpiecznego gangu. Czy dlatego, że powody jego szczęścia są w istocie iluzją, można powiedzieć, że tak naprawdę nie jest szczęśliwy, nawet jeśli w istocie to szczęście odczuwa? Lub inny przykład, czy jeśli skłamiemy umierającemu na jakiś temat, tak był marsz szczęśliwy, to czy jego szczęście będzie mniejsze, niż gdyby fakt ten był prawdą? Wydaje mi się bardzo miło, że tak serce odpowiadając, odpowiedź na te pytania musi brzmieć, że szczęście wyciągnięte na podstawie fałszywych wniosków jest równie, równie dobre, a przynajmniej w ten sam sposób odczuwane przez ludzi uszczęśliwianych. W związku z tym nie widzę powodu, dla którego inna sytuacja miałaby występować, jeśli by tego typu iluzje były na skalę globalną tworzone. A co ty na ten temat sądzisz? Czyli uważasz, że pomimo, że to szczęście jest oparte na iluzji, to to samo w sobie nie jest iluzoryczne. Ale, ale czy uważasz, że w ogóle takie zachowanie rządu jest słuszne? Czy, czy, to, jest, czy to dobrze, że, że ludzie są przez cały czas poddawani działaniu halucynogennych narkotyków? Na pytanie w ten sposób sformułowane nie mogę rzecz jasna jednoznacznie odpowiedzieć. Widzisz, to czy uznamy to za dobre czy złe zależy od naszego własnego systemu wartości. Dla ludzi, którzy wolność stawiają na piedestale rozwiązanie takie byłoby oczywiście nie do przyjęcia. No, nie, nie można w takim świecie dokonać najważniejszego wyboru, czyli czy, czy, czy chcę żyć w nierealnym świecie, jeśli, jeśli zapewni mi to szczęście. tak? No, Ale pomijając tego typu teoretyczne rozważania, warto jednak zwrócić uwagę, że ludzie ceniący sobie wolność byliby w tym świecie równie szczęśliwi co inni. Nie mieliby bowiem świadomości, że ktoś ich tego wyboru pozbawił. No i tutaj takie pytanie mi się z kolei nasuwa. Czy, czy, czy, czy ja chciałbym mieszkać na takim świecie, tak? W takim świecie. No, nie sądzę, ale, ale gdybym z kolei gdybym w nim mieszkał, to byłbym szczęśliwy i cieszyłbym się, że tam mieszkam. No, czuję się tutaj związany uściskiem żelaznych paradoksów, z którego nie ma ucieczki. Widzisz, ma opinię, bo, bo to jest chyba taki problem w ogóle z ideą utopii, tak? Bo nie da się stworzyć świata, który będzie idealny dla wszystkich, bo, bo przecież ludzie mają różne systemy wartości, różne pomysły właściwie na, na swoje życie. No, ale ten świat jednak byłby idealny dla wszystkich, skoro wszyscy byliby w nim szczęśliwi, tak? Czy nie to jest y, właśnie, nie, nie charakteryzuje idealny świat, że wszyscy są w nim szczęśliwi? <trych> tak szczerze mówiąc, to ja rzeczywiście nie widzę w tym świecie żadnych usterek. Przynajmniej dla ludzi, którzy są, urodzili się tam i tam żyją, tak? Bo, bo gdyby, gdy zapytasz się kogoś, kogoś w Polsce, czy, czy kogoś czy twojego kolegi teraz, który tam nie żyje, to on powiesz, że nie chciałby tam mieszkać, tak? Bo on woli, woli odczuwać prawdziwy świat. Ale jednak to, to szczęście i doznania ludzi żyjących w tej utopii są dosyć płytkie. Są takie, takie niezwykle płytkie w porównaniu z tym, czego możemy doświadczać w prawdziwym świecie. No ale to już jest problem niedoskonałości narkotyków w tym świecie, nie sądzisz? No, dałoby się stworzyć takie narkotyki, które imitowałyby doznania świata rzeczywistego. Wydawać by się więc mogło, że ten świat w istocie żadnych wad nie posiada. Jednak w głębi serca odczuwam, że coś jest z nim nie tak. Dlatego, mimo że racjonalnie jestem w stanie stwierdzić, że jest to jedna chyba utopia i że jest to świat idealny, to przyznać mogę mu tylko czterech królów dowalaczy na pięciu. Intelektualna Witajcie ponownie na intelektualnej siłowni. Nazywam się Mocny Bogdan i będę Waszym trenerem, a dziś będziemy ćwiczyć mięśnie mózgu. Najpierw jednak, dla zoptymalizowania treningu, musimy upewnić się, że nic nie wyręcza naszego mózgu, a więc zajmiemy się głównym przeciwnikiem każdego brainbuildera – emocjami. Pierwszy groźny efekt związany z emocjami ujawnia się, gdy pobieramy informacje o świecie od innych ludzi i od mediów. Trzeba zawsze pamiętać, że obraz, który w ten sposób y, otrzymujemy, jest zniekształcony przez emocjonalne podejście naszego źródła do różnych spraw. Nie znaczy to oczywiście, że nie powinniśmy ufać niczemu poza własnym doświadczeniem, ale musimy pamiętać o tym. I na przykład możemy pobierać informacje z TVP1, jeżeli będziemy pamiętali, że faworyzuje ono PiS. I możemy pobierać informacje od TVN-u. Na przykład, jeżeli wiemy, jakie poglądy lansuje ta stacja. W ten sposób do każdego z tych źródeł możemy założyć specyficzny filtr intelektualny, przez który przecedzimy tylko informacje w miarę obiektywne. Chciałbym też w tym miejscu rozprawić się z bardzo popularnym mitem, jakoby najlepszym źródłem informacji o zdarzeniach takich jak wojny czy katastrofy byli ludzie, którzy te zdarzenia przeżyli. Problem z takimi źródłami jest następujący. Są one bardzo, bardzo silnie zanieczyszczone właśnie ładunkiem emocjonalnym. Niektórzy z Was powiedzą zapewne, że przekaz na temat takiego wydarzenia bez ładunku emocjonalnego jest niepełny, że nie można wypowiadać sądów na temat zdarzeń, nie znając emocji ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Można się z Wami zgodzić, ale trzeba być idiotą. Emocje są zawsze przeciwnikiem zdrowego osądu. Jeszcze wyższą szkołą jazdy jest zdanie sobie sprawy z własnego emocjonalnego stosunku do niektórych kwestii. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie oddzielić naszych emocji od naszych sądów, jesteśmy w stanie uważniej spoglądać na tego typu kwestie. Możemy powiedzieć na przykład naszemu rozmówcy uważam, że ta ustawa nie ma szansy, że nie jest to mądra ustawa, ale once again nie jestem zwolennikiem tego rządu, więc mogę być subiektywny w tej kwestii. Łączenie swoich emocji i poglądów w ogóle jest bardzo popularną i bardzo niebezpieczną sprawą. Ja na przykład zawsze starałem się tego unikać. Mam pewne poglądy polityczne, ale nie nienawidzę ludzi o poglądach odmiennych. Uważam, że Kościół jest organizacją zbrodniczą i szkodliwą, ale nie, nie nienawidzę członków czy hierarchów Kościoła. Ostatnie wydarzenia z Łodzi w piękny sposób pokazują historię człowieka, który pomieszał swoje emocje ze swoimi poglądami i ofiarą tego padli niewinni ludzie. Dlatego apeluję do Was, żebyście zawsze pamiętali o wypaczającym wpływie własnych emocji i emocji innych ludzi, a także żebyście potrafili oddzielać emocje od obiektywnego osądu. Dziękuję Wam za przybycie i do następnego razu.